Cześć! 13 odcinek, prawie z data, płyta. Dzisiejsza, dzisiejsza audycja będzie lekką, lekką zmianą, a w zasadzie nawet dużą zmianą w tym wypadku. Uciekamy trochę od koncepcji i e, będziemy dzisiaj mówili sobie luźno o płytach, których słuchaliśmy w poprzednim, w zasadzie no, w ostatnich dniach chociażby. Nie mamy konkretnej płyty, którą będziemy omawiali, tylko każdy z nas e, powie sobie kilka słów o muzyce który słuchał e, przez ostatnie na przykład kilka dni czy kilka, kilka godzin e, w, i tak jak, jak zawsze w zasadzie w 13 odcinku jest pełny skład. Kuba, cześć. Sylwia, cześć. I Błażej, cześć, hej. No to co? Losowanie robimy czy kto startuje? Ja no, mogę zacząć. O. Ja mam e, w sumie... Wydaje mi się, że trochę ucieknę od, od klimatów, w których poruszaliśmy się ostatnio. Trochę tak, trochę nie, ale, ale, ale raczej chciałbym wam powiedzieć o muzyce bardziej elektronicznej, której słuchałem w ostatnim czasie. Nie, nie, nie powiem, że w ostatnim czasie tylko, bo wcześniej to, to nie było żadne moje odkrycie. Natomiast powrót do, do, do pewnego gatunku muzyki. Nie wiem, czy słyszeliście o takim gatunku jak jak Trance. Ło wow. o, Widzę tutaj, wow! Jedziemy grubo, jedziemy wow, grubo. Wow, Ła, Tak, jeśli mamy różne od... luźny odcinek, możemy mówić o czym wow, chcemy, to... ładnie to, wow, wow, wow, to to tutaj Totalnie. E, Dobra, ja słysza... przyznaj się, jakie leki brałeś? E, żadnych. O, właśnie, to jest I problem. Dlatego, dlatego, dlatego... I to jest problem. <laughs> Ale posłuchamy. To nie posłuchamy, totalnie nie wiem, o czym ty mówisz. Słyszałam kiedyś, yy, znaczy trochę nawet przesłuchiwałam tego, bo nie dość, że moja współlokatorka tego słuchała, to jeszcze mój chłopak wtedy tego słuchał i jak Kuba... Kwała... za Nie, no to właśnie Kuba! A. Kuba, <laughs> Kuba. Okay. A. Mój chłopak wtedy były, eee, tak, dobra, dobra, ale rozumiem. Mój były chłopak, obecnie może. I e, jak pytała mojej współlokatorki, co ona ćpie, że, że tego słucha, to mówiła, no, że trzeba trochę piw wypić, żeby zrozumieć tą muzykę. A znowu Kuba mówił, że tylko na trzeźwo się tego słucha, więc zdania są podzielone. Jakoś mi chyba wtedy nie podpasowała ta muzyka, ale... A możesz jeszcze raz powiedzieć, jak to się nazywa? Goa Trens. Taki odłam Trensu już tłumaczę. Goa to jest taka prowincja w Indiach. Ga Ca cały, cały gatunek muzyki wziął się od tego, że, że ludzie w latach 70. zaczęli w poszukiwaniu ciekawszych wrażeń wyjeżdżać do Indii i na no, niektórzy ludzie tam się osiedlili. Tak jak widzieliście i Nie, no dokładnie o to chodzi. E, tacy ludzie, którzy pragnęli wolności, zwiedzania świata i jakichkolwiek tam takich ciekawych wrażeń połączonych też z substancjami niedozwolonymi wyjeżdżali sobie do Indii i część z tych ludzi tam została. A że minęło później tam 10-20 lat kolejne Muzyka elektroniczna na początku lat 90. zaczęła się rozwijać. To, to, to, to takie wpływy jakiejś muzyki psychodelicznej z lat 60. 70., plus połączenie elektroniki, e, która, która tam w 90. latach odpaliła, to skutkowały tym, że, że taka na, muzyka się narodziła. Po, powiem tak, Kuba, dzięki, że dałeś to do różnego odcinka, że nie kazałeś tego <grym> słuchać. Ja myślę, że tego przesłuchacie. Ale to rozumiem, że mówisz o tej, bo to jest mała miejscowość, tak, czy prowincja? To jakieś? jest prowincja. W, I rozumiem, że wszystkie osoby tam zjeżdżały akurat do tej prowincji, żeby po, poczuć te, te, te korzenie, tak? No chyba tak. No, ta muzyka okay. narodziła się w, w bardzo luźnej atmosferze pięknych e, plaż prowincji Goa i pięknych narkotyków, które tam e, są. <śmiech> nie wnikajmy w ten temat. Nie wiem, jakie są narkotyki w Indiach, ale... No ja też nie wiem i pewnie się nie dowiem. To, to teraz już idąc do konkretów. Zacząłem, wystraszyłem Was, że to muzyka Goa, a tak naprawdę to nie jest zespół, którego słuchałem. Trochę wyłamuje się z tej koncepcji. I to jest takie, takie połączenie muzyki Goa-trans, psychodelic-trans, połączone z, właśnie z muzyką świata. Nie wiem, czy kojarzycie zespół Dead Can Dance? No, tak, tak. To... To tak, tak bym zdefiniował ten, ten zespół. Zresztą... To jest połączenie takiej, takiego typowego trensu, jaki, jaki, jaki po pierwszych trzech sekundach byście wyłączyli, z, z dead Dance. A w zeszłym roku płytę wydali? Nie wiem, nie, nie słuchałem tej nowej płyty dead Dance, ale, ale ponoć, ponoć całkiem, bo oni tam mieli chyba kilka lat przerwy, mhm. i po dosyć długiej przerwie przeważnie jest tak, że te płyty nowe po przerwie nie wychodzą. A w przypadku Dotkenden ponoć dobre, dobre recenzje miała, także może akurat się zdarzy z tym tematem. Ja y, właśnie jeszcze nie wymieniłem nazwy zespołu. Zespół nazywa się Szpongol. E, to jest dwóch, dwóch kolei. Jeden jest z Brytanii, drugi jest z Australii. E, to nie niemiecki. Szpongl. Takie Ale tady... spory rozszał, Brytania i Australia? No, w Indiach się spotkali, tak? W połowie drogi. W, połowie. w jakich latach powstał ten zespół? Co? To jest 90? chyba końcówka lat 90 Akurat płyta, której e, najwięcej słuchałem e, jest z 2005 roku. E, I to jest w ogóle niesamowita płyta e, pod tym względem, że można się poczuć na te, słuchając tej płyty, jakby się było na karnawale w Rio. To, to jest e, taka, taka mieszanka muzyki, takiej, takiej światowej, e, takiej egzotycznej, mm -hmm. tak, jak, jakiejś takiej samby, rumby nie wiadomo czego. No i nie A, puści... elektroniki, psychodeli. E... I nie puściłeś tego na Sylwestra? W temacie, w temacie imprezowego nastroju. Żona mi zabroniła. <śmiech> Rozumiem. Nie zwalaj na żonę, żona jest toleracyjna. <śmiech> Do czasu. Do czasu usłuchania szponga. Nie, kiedyś próbowałam tego przesłuchać i chyba spróbuję znowu, ale pamiętam, że... Nie, no jeśli twórczy, chodzi o taki, taki, no? taki czysty goatrans w czystej postaci, to, to chyba ciężko jest to przytrawić. A zespół szponga polecam jako coś dziwnego w tym goatransie, taką mieszankę różnych, różnych gatunków różnych wpływów. Naprawdę bardzo fajnie się, się tego słucha. Jest, jest to jakaś odskocznia od takich, takich, takiej muzyki, jaką słuchamy na co dzień. Ale instrumentalna czy, czy z wo wokalne partie też się przejawiają? Są wokalne, ale to takie bardziej właśnie takie, taka, taka muzyka świata bardziej, nie okay. ma tam jakiegoś je, jednego wokalisty. Bo właśnie nada, nie, byłem nie. ciekaw, w jakim języku jest, y, są linie wokalne, czy to jest angielski, to, czy to jest indyjski, czy to... Nie wiem, nie skupiałem się A, okay. na tym, to, okay. bardziej, bardziej, bardziej skupiałem się na muzyce. Ale chyba na tyle mnie rozśmieszyłeś, że ja spróbuję <śmiech> tego posłuchać. Na... Spróbuj, naprawdę, podeślę Ci, o, o którą płytę mi dokładnie chodzi, to Przebrnij przez nią raz, nie musisz tego lubić, nie musisz tego nie, ale, ale, zapętlać, ale z samej ciekawostki, że taka muzyka istnieje, warto sobie yy, zobaczyć yy, ten zespół. No staram się, staram się, że tak powiem, mieć głowę otwartą na muzykę i jakoś tam nie, nie szufladkuję, także jak najbardziej podejście. Nie gwarantuję, że ją w ogóle przesłucham do końca, ale, ale na pewno spróbuję. Spokojnie, Na pewno A... spróbuję. To może jeszcze drugą płytę wymienię, którą, którą miałem okazję wałkować ostatnio, dość, dość długo. To już bardziej z tych, z tych klimatów, w których się poruszamy na co dzień. To był Riverside i płyta Eye of the Sunspace. Przedostatnia płyta, taka, tam chyba są cztery nowe utwory, a reszta to jest zbiór z jakichś z, z jakichś singli, no, tak. jakiej, singli, z jakichś ukrytych kawałków. Bardzo mi się spodobał klimat tej płyty, taki, taki spokojny, taki tajemniczy, taki bardziej w stylu m, tego, co znamy z solowych dokonan e, Dudy, czyli mhm. z Lunatic e, Ale to jest no. ostatnia płyta z grudniem, tak? Tak. to w się sensie jest ostatnia jakby mater cały materiał przed jego śmiercią, ja nie tak? Nie pamiętam, czy... czy, czy sw... No bo na pewno te, te kawałki, które są pozlepiane z innych tych singli... No to na pewno są z nim. Ukrytych, to są na pewno z nim, ale czy te trzy, czy tam cztery kawałki, czy w nich brał udział w grudzień, grudzień to, to to nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak. Bo chyba z, w przypadku Riverside to tylko ta ostatnia, Wasteland, jest mhm. w całości nagrana nowym gitarzystą. A jeśli jest. mówisz, że to jest przedostatnia, no to pewnie, mhm. pewnie grudzień tam też... Się przyłożył solówkami do tego. To, to jest dwupłytowy album, natomiast on nie jest taki, wiesz, giterowy, żeby tam było słychać. Bardziej taki, hmm, to się chyba ambient nazywa. A okej. Okay. No, no Ja właśnie tak, jestem tak, tak, najmniej za, za... Stro, W stronę elektroniki. Najmniej przykłady. jestem, jestem zaznajomiony z tą płytą, i może dlatego nie umiem się jakoś odnieść. Ale jeśli mówisz ambient, no to właśnie mi na Lunatic Soul, kojarzę, bo no, dodaję Tak, swoje solowe projekty, tak właśnie w te, trochę w takim nurcie utrzymuję. Najbardziej mi się z tej płyty podobają dwa kawałki, które były na e, płycie nie pamiętam czy to do, no, chyba na jakimś wydaniu specjalnym Night Session 1 and Night Session 2. To A, było na e, New Generations y, e, jak ta płyta się nazywała? Wiem, wiem, New Generation. Dłu długi tytuł miał New Generation Slaves, albo, tak. albo coś takiego. No. Tak, ale w ogóle ostatnio jak w temacie jesteśmy Riverside, to Wrzucę jedną rzecz, bo ostatnio przyglądałem się w internecie, czy można kupić w ogóle single i właśnie takie mhm. e, mini albumy to jest kilka dostępnych nawet w Empiku e, można je dostać e, i mhm. na CD w postaci takich boxów. to powiem, powiem Wam, że trochę się cenią no to za, tak? za taki boksik to z dwie stówki spokojnie fakt faktem, że tam jest chyba z sześć płyt pierwsze, pierwsze płyty Riverside plus Plus właśnie single, takie hmm. różne zlepki, jakieś tam z sesji nagraniowej, takie dodatkowe materiały. No ale, mimo wszystko, i tak, i tak trochę trzeba wyłożyć, żeby, żeby sobie kolekcję uzupełnić. Ale kto wie, czasem, czasem, jeśli najgorsze, najgorsze jest to, że nigdzie nie ma w ogóle tego demo Riverside, które było nagrane tylko w 300 egzemplarzach. I oni wydali je własnym kosztem po prostu i pewnie rozdali po znajomych. jeśli ktoś no tego nie wrzucił do internetu. A to było na ich wcześniejszej stronie. Strona już jest, strona przekierowuje teraz na nową stronę. Także niestety już nie ma możliwości, żeby e, do tego się dobrać. Ale myślałem, że powiesz o Voices in my head, bo zawsze to o Voices in my head. Tak mm. pamiętam mm. w temacie tego, co mm. rozmawialiśmy. A ja myślałem, że powiesz o Parodyjamie, bo masz koszulkę Parodyjamu. Nie słuchałem, wiesz, dawno... Pr... a nie, nie, słuchałem Pearl mam w walce akurat załadowaną a. koncertówkę Pearl ale to... A jeśli, jeśli jeszcze jesteśmy w temacie Riverside, to przesłuchałem z in My Head mm -hmm. i ten, te utwory e, przypomnij... I Believe, Lose Heart e, i Out of Myself. Lose Heart to or... nie, Lose Heart w ogóle tego nie ruszam, Ale. <laughs> ale I Believe to faktycznie ta mm -hmm. koncertowa, Miażdży. to w stosunku do tej mhm. albumowej, takiej longplayowej, to naprawdę jest, jest wow. No, jak, I, jak raz się i, tego I posuwa, to już to z longplaya nie, nie robi, nie? I faktycznie chyba do longplayowej nie będę wracał, tylko automatycznie mhm. jakoś ten, bo naprawdę jak włączyłem raz, to tak przez moment przeleciało, bo tam się skupiłem na czymś innym, ale później tak jeden, drugi, trzeci, mhm. czwarty, siódmy, dziesiąty no. raz i później na mojej liście było po prostu 10 czy tam 12 powtórzeń tego utworu. Mhm. No i to chyba o czym świadczy, że, yeah. że faktycznie jakościowo jest, jest zupełnie, zupełnie, jakby wartość emocjonalna jest zupełnie inna niż na tym mm -hmm. albumowym wydaniu. Także, także Nawiązujecie tyle. do tego odcinka Riverside, bo tak, pamiętam, tak. że mówiliście właśnie, kłóciliście się o ten y, utwór no. nie. zdaniem. Nie, nie, tak. ta. Chyba się kłóciliśmy <laughs> o luska, bo Kuba go lubi. Ja lubię, tak. A ja go nie, no, ja no, nie lubię, ja ale. A to tam, no jak, jak zawsze kwestia gustu. A to chyba single był w ogóle, tak? Tak, tak, tak. i właśnie właśnie ja Właśnie dlatego nie rozumiem jak on się stał singlem, bo to nie jest radiowy utwór. To znaczy jest radiowy w są do całej porównaniu do całej płyty. Ale nie na tyle chyba, żeby być singlem. No ale miesiąc. Wszyscy słuchacze, którzy nie mają dziewczyn i chłopaków. Błażej nie lubi singli. Nie <grym grym grym> słuchacie nas. No, no. Ja mam ja singli nie lubię. No. Ja nie polecam. Ja nie Freddy. E, dobra, no to. To co, to jeszcze, jeszcze ten, jeszcze to podsumuję, że bardzo polecam A tą płytę Riverside'a. The Sun, space, sun space. Mm -hmm. e, bardzo spokojna, bardzo, bardzo klimatyczna, bardzo pomaga mi się skoncentrować na, na tym, co robię. Nie przeszkadza w pracy, nie przeszkadza w czytaniu. Bardzo fajna Kuba. Ale, A to nie jest taka płyta, na której się musisz skupić? W nie, sensie, nie, Aha, To jest taka, że po prostu ona sobie może płynąć, a ty sobie będziesz robił coś innego. Ale no, Robisz coś innego, ale ta płyta ci zostanie w głowie. A, ok, okej. Okay. Mam pytanie, kto, cię, kto ci pokazał Goatrans? Czy dobre? Sam znasz O, coś to, jest ten... to jest bardzo dobre pytanie. No. Eee, no. A Jamu Bazabi. Czekaj, kto to był? Na pewno Polak. Nie, to jest. Ktoś drugi. Ktoś tak? No, Aha. Tak, tak. A, myślałem, Bard bardziej zajarani muzyką elektroniczną niż ja. A. Myślałem, że to znalazłeś, że tak powiem, yes, po YouTubie, sam bo. Tego, sam tego się nie, nie, nie doszukałem. Bo czasami biegając po YouTube można znaleźć takie rzeczy, że, no. że głowa wysiada, ale no. i to jakby była moja pierwsza myśl, że po prostu gdzieś, gdzieś kopałeś YouTube'a i gdzieś nie, nie, się tam nie. wykopało. Coś nie, ja takie... to już, to już znałem, znałem od jakiegoś czasu i co jakiś czas lubię wrócić do tego. Nie, żebym słuchał tego na co dzień, bo, bo w, w innych klimatach się, się poruszam, ale to jako fajna odskocznia i takie, tak jak już wcześniej mówiłem, jako przykład, jak dziwne rzeczy potrafią ludzie stworzyć. Jak dziwne połączenia gatunków są, są możliwe. I jak narkotyki tak. mogą zadziałać na człowieka. <grym> <grym> I druga też kwestia, ile jest po prostu muzyki, której jeszcze nie znamy i której mm. po prostu nie poznamy, bo mm. tego jest tyle, jak w małych, jakichś prowincjonalnych miasteczkach, gdzieś mm. ludzie tam tworzą po prostu, a to się nawet nie przebije do internetu, to... Jak ludzie umrą, no to muzyka umrze, no. Ciekawostka, e, y, kraj, w który jest numerem jeden, jeśli chodzi o Gaatręs, to o Izrael. Ha, szok. <laughs> <laughs> szok. Cie, pewnie ludzie z Mosady nawet słuchali. E, y, właśnie, właśnie, dobrze, dobrze trafiłeś. Tak? Żołnierze izraelscy byli często wysyłani do Indii na misje, albo na jakieś szkolenia i stamtąd przywieźli go adres. A, no, no, no to tyle w temacie. Nie już wiemy skąd to do Kuby dotarło. No, nieźle, naprawdę. Ogólnie, ogólnie widzę, że te luźne odcinki naprawdę mogą przynieść takie takie niespodziewane no. zwroty akcji, no. tej, takie perełki, że, że to może coś z tego fajnego wyjść. Ja myślę, że warto zrobić jeden odcinek dla jednego, wiesz... Ym uczestnika, nie, bo to już Kuba, kurczę, może pół godziny gadać o tym, yy, yy, no, o tym gatunku. Nie, no? już skończyłem. A tam w ogóle, w ogóle są, są długie utwory, czy to są raczej na zasadzie tam czterominutowych strzałów i... Różnie, wiesz, bardzo różnie, ale jeśli chodzi o zespół Szpongów, to raczej utwory są krótkie, ale często można ich 3-4 utwory z rzędu słuchać się jako całość. No, ok. Więc, takie e... szalony koń. No, no No, no, no. <głos> Okej, okay. no to, to dobra. Ale, ale też inne zespoły tego gatunku to raczej tak, tak średnie 10 minut na utrzyma. O, to takie bardziej progresywne no, w sensie i... takie psycho A widzisz, widzisz? Progresywne. Psychological... No, spróbuj. Chyba, chyba będę musiał poświęcić na to czas, ale to raczej w słuchawkach, bo moja żona to tak nie, nie za bardzo to zdzierży. Tak, gdzieś w ukryciu. Zobaczymy. Nie puszczaj tego dzieciom. No nie, nie dzieciom wolę coś innego. Jeszcze nie. No to dzięki Kuba za, za dosyć, dosyć ciekawą stawkę, bo totalnie się tego ciebie po, po to mnie nie spodziewałem. Myślałem, że uderzysz coś bardziej w temat jakiegoś albo prog metalu, albo... Bym... Założenie było takie, że mówimy o tym, czego ostatnio słuchaliśmy. No, no tak, słusznie, słusznie, słusznie. No to Sylwia. O kurczę, ja ostatnio... No dobra, tak naprawdę ostatnio miałam takie fazy na trzy różne nie, wiem, zespoły. Na jesieni najczęściej, no w sumie już jest zima, tak? Już nie ma jesieni, już nie można się tłumaczyć, że, że, że depresyjna, depresyjna muzyka. Ale bardzo lubię słuchać muzyki folkowej. Trochę się zdradziłam, że słuchałam folk metalu, nawet od yy, korpiklani. Korpiklani, dokładnie. Mhm. Yy, słuchałam trochę zespołu Focus i tutaj nie będę mówić za dużo o tym zespole, bo oddaję Wam mikrofon, chłopaki. <głos> <głos> to jest yy, nie wiem, czy Wasz ulubiony zespół, ale na pewno no, Błażej na, na pewno sobie bardzo ceni kubek, chyba też. Mhm. I trochę słucham Loreny McKenzie. To taka babka, która y, raczej spokojną muzykę tworzy. To jest taki bardziej folk celtycki, skrzypce, flat, bardziej taka spokojna mhm. muzyka. Y, no i tak, y, jeżeli chodzi o korpiklani, no bardzo lubię pierwszą płytę. Chyba najbardziej lubię pierwszą płytę tego zespołu i najczęściej chyba wracam do tej płyty. No jest tam dużo takich skocznych utworów, gdzie wokalista fajnie fałszuje, bardzo to lubię, daje fajnego powera właśnie. Do takiej Sztandarowy energii. Sztandarowy kawałek tego zespołu pod tytułem Wodka. Birbir. To z tej to... pierwszej płyty? Czy... Y, y, y, wiesz co? Y, y, kurde, nie pamiętam, czy to z tej pierwszej... Nie, nie, to nie jest z tej pierwszej płyty. No. No, na no, ale na koncertach zawsze zawsze tak. te kawałki wybierają i tak. zawsze, to jest... zawsze wzbudzają największe zainteresowanie. I w ogóle płyty, zawsze, zawsze tematyka, tematyka alkoholem to jest, wiesz, numer jeden u tych zespołach. No, ta właśnie ta sprawę, się no? no? zastanawiałem, czy bo tak mi coś e, prze, prze, przebłyski miałem, takie, że jest właśnie wodka, taki no. utwór tam, ale nie wiem, no. czy to ten zespół. Bo tak, byłem, tak, tak. Ale tak. się tam zdożyłem z takim folk metalem, no. a tam, generalnie Skandynawia, no to na produkowała tego dużo. Właśnie, <laughs> ale właśnie nie wiedziałem, czy to, czy to z to i No, Plani, ta no. A zespół z Finlandii, kawałek pod wodka, no coś więcej mówić. No tak. No. Nie wiem, jak to jest po fińsku miód pitny, ale wodka brzmi bardzo uniwersalnie. Tak, nie nawet. No, jak jest miód pitny pod ale toż Kuba jak wiedział. <śmiech> no i co, co więcej mogę dodać o tym? Aha, lubię też z z tego utworu nie tylko właśnie te skoczne kawałki, ale też te bardziej takie melancholijne, takie depresyjne, gdzie jest dość dużo gitary, gdzieś ale z, tam... Ale Tak, tak. Mówię teraz o Korpiklanie tylko. Okay. No ogólnie tematyka bardzo mi się podoba, szczególnie właśnie w takim okresie no, jesienno-zimowym. szczerze mówiąc, no ostatnio jakoś tak nie miałam za bardzo czasu, żeby więcej muzyki posłuchać, ale No to powiedz, czasami... co, co Ci się podobało w Focus, czas... bo, bo, w focus? Osu... No, no, bo słyszałam, że wiesz, tak że ucha, że, że no? tego słuchasz i... Co Cię skłoniło do tego? Wiesz co? Eee... Sylwia. Kofus... <śmiech> nie, właśnie tak, nie. Kawałek bym... pod tytułem Sylwia. Sylwia. Ale faktycznie, słuchałam też trzeciej płyty. Są... Uwaga, uwaga, taki mały przerwnik. Są e, dwa zespoły, e, a wręcz dwóch wykonawców, którzy nagrali kawałek pod tytułem Sylwia. ja znam trzech. Trzech? Ale wymień dwóch. Gracja na <śmiech> <śmiech> I zespół Fokus. Ej, Elvis Presley też miał utwór no, Sylwia. Widzę, kłóra, że naprawdę. Słuchasz Potrzeba ci leków. Weź sobie dzisiaj dadząc stoleki, leki, bo to wiesz. Bo cię z podcastu wypiszemy, Tygrast ty rostoski co ty? Kto to w ogóle jest? Kto, to kto i w ogóle nie słyszał? Tego, tego nie słuchaj. Tego nie słuchaj. Nie zamierzam, sorry, nie, ale nie, nie zamierzam. Nie zapuszczaj się w te, te YouTube'a. Nie. nie, dzięki. O oh kurde. Nie no, ale z tego, z zespół Focus, no, we mnie skłoniliście do tego. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o Breakout yy, i konkretnie to był utwór... Yy... Tytułowy chyba, na drugim brzegoktęczu, bo tam jest, tam jest dosyć mocny yy, no, flet. Też, ale mi chodziło o taką solówkę z yy, yy, graną na flecie, to... Yy... No na tyle mało znanym utwory, że tego nie, nie pamiętam. Nie, właśnie to było bardzo znane, nie poszłabym za... A to nie był właśnie poszłabym za tobą? Nie, wiesz? To na Wydaje na, mi się, że na drugim brzegu tańczy. To znaczy, ta, tam na pewno flet też mocno się wywija z saksofony. Poszłabym taki... za tobą to jest, no. Okay. Bo tam był po, po, solówka, no. Chodziło o utwór Poszłabym za tobą. Tam była dość długa solówka grana na, na flecie. I pamiętam, że właśnie, jak wymienialiśmy ulubione utwory z tej płyty, breakoutu, to ja powiedziałam oczywiście na drugim brzegu tęczy, bo to jest no, mój ulubiony kawałek z tej płyty tytułowy i właśnie powiedziałam, a mogę tak pół powiedzieć ulubionego i mówię, że Solówka na flecie poszłabym za Tobą. I wy, mhm. i, wy, I wy wtedy powiedzieliście, kurde to zacznij słuchać Fokusa. No i co ja zrobiłam? Zaczęłam słuchać Fokusa, <laughs> tylko niestety nie wystarczyło mi czasu, żeby przesłuchać wszystkich płyt, przesłuchałam e, Moving Waves. dobrze mówię? Moving Waves. Tak, to jest moving to wave. chyba, chyba drugi, drugi album, tak? Dobrze mówię? Chyba tak, bo Focus 1, Moving was i, i później jest Mother Focus i jeszcze ten Humberto Concerto, jakoś ten Hamburg Concerto, Hamburg Concerto jakoś tak. No to ja przesłuchałam właśnie ten, ta, tam, tam gdzie jest Hocus Pocus, o właśnie, tak. to, to się to zaczyna tym ways. utworem, dokładnie. I, ten, i tą płytę z, z utworem Sylwia właśnie, czyli to, to chyba trzeci album, z tego co kojarzę. Chyba tak, jak dobrze, dobrze no. pamiętam. I właśnie, no, te partie na flecie... Tu folkową muzykę się wpisują, nie? W, to, tak, to, w ten tak, tak. Folkowy, który Ty lubisz. No, jakoś bardzo, bardzo mi to ostatnio pasuje. I szczerze mówiąc chyba te, ten właśnie Moving Base bardziej, bardziej mi odpowiadał. Nie wiem, jak Wy oceniacie, bo Wy lepiej znacie twórczość zespołu Focus, więc nie wiem, jak Wy tam oceniacie te to płyty i w ogóle ten zespół, co Was najbardziej y, przekonuje w tym zespole, można powiedzieć. Ale... No, ja ty... przez przypadek, wiesz, odkryłem tak? ten zespół w ogóle pewnego, późnego bardzo wieczoru, bardzo, bardzo dawno temu, pchałem sobie radia, chyba audycji Kaczkowskiego i tam usłyszałem ten dziwny utwór z gadułowaniem i tak zaszokował mnie. Ten pokus I postanowiłem sobie odszukać ten zespół. I to jeszcze były te czasy, kiedy, kiedy internet nie był tak, taki super jak teraz. Trzeba było się naszukać sporo, nie było tyle, tyle informacji w internecie. I po jakimś tam miesiącu czy dwóch miesiącach poszukiwań dopiero znalazłem, co to był za zespół, nie? Który, który słyszałem. Bo nie udało mi się po prostu zapamiętać nazwy i później sobie zacząłem przesłuchiwać płyt. Nie wiem, no fajny, fajny jest klimat tego zespołu, faj, fajną odmianę wprowadza ten flat, który, który tam bardzo, bardzo się wysuwa na, na pierwszy plan w wielu utworach. No, bardzo ciekawa odmiana, no, europejska muzyka jest, jest spoko. A, a jeśli chodzi o moje jakby spotkanie z Focus, to pamiętam, jeszcze kiedyś dla magazynu e, artrock.pl zdarzyło mi się tam popełnić kilka recenzji i tam właśnie jedną zespół było Moving Waves e, i to pamiętam, że to była, że tak powiem, podrzutka od mojego, od mojego taty, bo ja nie, nie znałem tego zespołu wcześniej i tak jak Kuba mówił właśnie, że internet kiedyś nie był taki bogaty mhm. jak jest teraz, że na YouTube wpiszesz tylko Focus i od razu masz w zasadzie wszystkie bootleg, i koncerty dalej. Kiedyś naprawdę się trzeba było trochę narzeźbić, żeby, żeby cokolwiek znaleźć ale mój, mój tata miał płytę tego gdzieś tam, nie wiem, pewnie na jakimś straganie kupił za śmieszne pieniądze, ktoś nie wiedział po prostu ile to jest warte i, i kupił. I posłuchałem to właśnie było moje pierwsze spotkanie z Focus. No i tam jakby dla mnie Focus no to jest Tierz Van Lear, po prostu ten co on założył Fokus i grał na flecie, po prostu to jakby zawsze jak słucham. gdziekolwiek jak słyszę flę, to tak naprawdę mi przychodzi na myśl Fokus. Są pewne zespoły, które tam na pewno zaczynały wcześniej niż Focus, ale no jakby ten film się tak ukształtował w Focus i po prostu jakoś tak automatycznie gdzieś to w moich skojarzeniach się pojawia. No i teraz pytanie, czy Sylwia jeszcze coś do dodania? Yy, wiesz, co, tak naprawdę tyle. No, jeszcze chciałam o tej Loranie tam dać. O, właśnie, chętnie, bo nie, nie znam. Yy, nie znasz kobiety? nie, nie, no, nie znam. pożyczyć. Mam nawet dwie płyty jedną kupiłam za 19,90 w Saturnie, yy, a drugą dostałam od mojego obecnego męża, wtedy jeszcze chłopaka. Kobieta, wiesz, co przez przypadek też ją poznałam w internecie. Yy, w internecie, na wadek... portalu? <gry> Z <gry> Z taki <batyfal>. <gry> <superandkowy> portal. <gry> Dobrze, przejdźmy dalej. Kołanie, ja, słuchaj. Słuchałam sobie kiedyś e, muzyki relaksacyjnej, no i tam wyskoczyła mi jakaś Lorena McKenzie. Ja myślę, no babka fajnie, fajnie tam śpiewa przy, przy skrzypeczkach, przy Fleciku. E, właśnie taką muzyczkę folkową. I bardzo mi się spodobało i tak naprawdę zaczęło się od tego, że zaczęłam słuchać w internecie i później kupiłam sobie jedną płytę, dostałam drugą, no na razie, na razie to jest cały mój dorobek, ale bardzo czasami miła odmiana, w ogóle dokopałam się też, że tworzę muzykę filmową. Nawet, no, oczywiście do filmów takich typowo o tematyce takiej fantazy, można powiedzieć, no bo to najczęściej właśnie gdzieś tam Podobnie jak Enia do Władcy Pierścieni, prawda, no to to jest taki typ muzyki, który pasuje raczej do filmów fantazy tylko. Ale czasami to jest taka miła odmiana, nie wiem, gdzieś tam... Y, czasami potrzebuję, żeby posłuchać, raczej nie lubię damskich wokalów ogólnie, ale mm. gdzieś tam, nie wiem, Sarah Brightman, Lorena McKenzie są takie kobiety, które bardzo do mnie przemawiają. Raz na jakiś czas lubię mieć taką miłą odmianę od, od tego Dio, prawda? <śmiech> Warto mieć coś, jakoś taką odskocznię. Także to, to, to tyle z y, muzyki, którą... A koleż, może i, ile płyt wydała, tak plus minus? To jest jakaś bogata dyskografia, czy to bardziej Około jakoś... 5-6, no. ale tak dokładnie okay. Ci nie powiem, no okay. tak ciężko, ciężko mi powiedzieć. Wiem, że Słuchałam kiedyś jej płyt, które były troszeczkę w takiej innej tematyce i nie za bardzo mi się podobały y, i raczej... raczej a to powiem... są takie w takim celty... celtyckim stylu, nie? Te, te, które Ty robisz? Tak, tak, tak, no raczej... A ciekaw jestem, czy były wykorzystane w jakichś filmach, w sensie takich produkcjach fantazyjnych, bo no Enian to wiadomo, władza pieścieni, od zawsze się tu kojarzy, ale czy, czy ta też była wykorzystana? Nie, nie, nie masz takiej wiedzy? Pewnie. Był taki film, dy, dymy Avalonu, nie, mgły, mgły nad Avalonem, Mgły Avalonu, coś takiego. Okay. No. Kurczę, wiesz co? Coś mi się miesza ten tytuł mógł, no, no, ale. jak temat coś... celtycki. Dokładnie, dokładnie, bo to raczej o to chodziło, że tam wiesz, nagle Aha, się okay. kobiecie y, zielone oczy na czerwono zamieniały jakiś tam dym na ogień, czy. czy, czy wiesz, o co chodzi. <grym> tak, kiedy tak. Się tak. No, to mamy No dokładnie, jakiś tam okay. smok Ale z ciekawością sobie, sobie no. po, posłucham. Widzę, że z tego odcinka do, trochę wyniosę materiały. <grym grym grym grym> ten <goa> rens. <-trez> No, to, to tak to ciężko przebić. przebić no. no ja niestety, niestety, niestety, ale nie odbiegam tak mocno od tego, o czym rozmawiamy normalnie w zwykłych odcinkach. E, osiadłem kilka miesięcy, w ciągu, ostatnich kilku miesięcy cią ciągle siedzę w takim progresywnym roku, e, takim mocno progresywnym nawet, e, bardziej psychodelicznym, troszeczkę z takim soft jazzem, jazz rockiem. No i właśnie zespół, o którym Dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest Out of Focus To jest zespół z Niemiec Oni wydali w zasadzie od 1970 roku trzy płyty takie oficjalnie jakby wydane jakby w bieżącym takim cyklu wydawania płyt I płyta, o której chciałem powiedzieć to jest Four Letter Monday Afternoon Dosyć długi tytuł, ale musiałem sobie go zapisać, bo, bo zawsze, zawsze mi się myliły te wyrazy To jest płyta wydana w 1972 roku, dwupłytowy album to jest w ogóle zespół, który ja poznałem go z 8-10 lat temu, tak mniej więcej ale jakiś czas temu jak właśnie wróciłem do Focus to nawet na YouTube wpisując Focus i tam słuchając sobie jakiś, jakiś płyt nawet chyba jakiegoś koncertu słuchałem Focus to mi się pojawiło po prostu w, w sugestiach Outdoor Focus, pewnie po nazwie no, i stwierdziłem, że tak dawno tego zespołu nie słuchałem, że w zasadzie nie, pa, nie pamiętałem co oni grali. Stwierdziłem, że to jest idealna sprawa, żeby sobie to odświeżyć. I przez ostatnie w zasadzie półtora tygodnia to katowałem tylko ten zespół, to w zasadzie trzy pierwsze płyty. Pierwsza płyta to jest Wake Up wydana w 70 roku, później jest Autofocus, i trzecia jest właśnie ta 4 letter Monday afternoon z 72 roku. I w ogóle autofocus to tak naprawdę z definicji to jest jakby w niemieckiej nomenklaturze to jest kosmic rock albo rock. Nie mm -hmm. mo może, może Kuba się spoczyłeś? Nic to nie mówi. Okej. Okay. Okay. to nie mówi. Crowd rock generalnie to jest taka jakby odmiana czy, czy gatunek muzyki takiej psychodelicznej, który się narodził w końcówce lat 60-tych w Niemczech właśnie i trwał mniej więcej do końcówki lat 70 tak plus minus około tam 10-12 lat i zakładał generalnie mocne mocne jakby nawiązania do jazzu bardzo dużo improwizacji ale też takiej psychodeli typu pierwsza płyta Floydów pierwsza płyta Chicago, pierwsza płyta, nie wiem, Colosseum na przykład albo Caravan dużo, dużo takiej psychodelicznej Mm. muzyki, ale też trochę progresywnego progresywnego grania, nawet z późniejszych Floydów i... E, on jakby, generalnie w Niemczech chyba był najbardziej popularny ten gatunek później jakoś tak do, do Europy średnio dotarł Holendrzy troszeczkę tam zaczęli w nim dłubać też Brytyjczycy, na przykład tam Brain Control taki zespół brytyjski e, co, do, co do tego zespołu i do tej płyty szczególnie to dwupłytowy album, na pierwszej na pierwszej płycie z 5 utworów, z czego w ogóle otwarcie, otwarcie, albumu to jest utwór, który trwa prawie 17 minut, 18 minut w zasadzie. Mhm. Mega mocne uderzenie saksofonu. będę dosyć takie dudniące, dosyć jakby dynamiczne i, i w pełnym tempie. To jest cholernie, cholernie, dynamiczny utwór pod kątem tempa. Tam w sensie nie jesteś w stanie na przykład nie jesteś w stanie określić powiedzmy 10 minut jednego tempa. Tam się zmienia co 2 minuty, na przykład co 4 minuty. Niektórym to pasuje, niektórym nie. To jest bardziej jakby, może nie tyle kwestia improwizacji, ale akurat takiej definicji gatunku. I utwór, szczególnie na początku się rzuca, rzuca w uszy klawisze dorsowe. Jak się słyszy, jak się zna troszeczkę dorsów, no to w tym utworze też na początku kilka minut to są takie klawisze właśnie hamonda, czy klawisze dorsowe. Generalnie z pierwszej płyty, tak jak wspomniałem, jest pięć utworów. Dwa utwory są takie, nazwijmy to normalne, które nawet by mogły być przedstawione w jakichś tam audycjach radiowych, singla, i to bym raczej tego nie określił, bo to tam troszeczkę ponad 5 minut także to już trochę wychodziło poza definicję singla. Natomiast bardziej takie, nazwijmy to, ogólnodostępne i ogólnochwytliwe. Pozostałe utwory ma Bodajże i Black Card to są takie utwory około tam 7-9. Black Card jest, jest utworem jakby bardzo zbliżonym tematycznie do pierwszej płyty Wake Up, która jest mocno, mocno krautowa, krautowa, taka jazzowa nawet bym powiedział. A Cyana utwór no, jakby zmienny, zmienny dynamicznie, dosyć, dosyć mocno, w zasadzie cały przekrój utworu jest, jest dynamiczny. Dużo w ogóle na tej płycie słychać saksofonu, słychać trąbki, słychać bągosy, mocne bębny, w ogóle ta płyta powstała przy 13 czy tam 14 dni bodajże, a została nagrana przez 11 muzyków. Na poprzedniej płyta grało ich 5, później dorzucili 6 do tej płyty. ten zespół koncertował? Tak. Koncertowali, ale wiesz co, w niepełnym składzie, jak, jak robili trasę koncertową właśnie 4 Letter Monday Afternoon, to tam było 7 osób, 9 osób, nie, nie, nie, z tego co wyczytałem, chociaż jest mało informacji. Nie było, nie było trasy, gdzie było 11 muzyków. A do czego już porównał ten zespół? Bo jak mówisz, że klawisze parpli, saksofon... Nie, klawisze żeby... z dorsów. E, dorsów, przepraszam. Klawisze dorsów... Y... E, nie wiem, czy miała styczność z pierwszymi płytami Chicago na przykład. Pierwsza płyta Chicago. Nie, pierwsza płyta karawan. Tam po, pojedyncze... Dwie pierwsze gdzie tam... płyty mm. Koloseum, Guru, mm. Guru Guru, Brain Control, takie, takie mm -hmm. zespoły. No to... To jest jakby ciężko zdefiniować, bo oni w zasadzie czerpali z, z różnych państw do, do swojej jakby muzyki. Trochę Holendrów słychać, trochę słychać Brytyjczyków. No właśnie, a nazwa Autofocus, to, to się jakoś ma do, do zespołu Focus, czy, Wiesz czy co? Jest kompletny przy, przypadek? Powie, powiem czy Ci, że... stylistycznie z tego czerpią? <laughs> Stylistycznie na, stylistycznie na pewno ze względu na flet, bo jest, no. jest bardzo dużo fletu, bardzo dużo, jest też bardzo dużo saksonu co jest saksofonu, za dużo muzyki. Niestety, saksofony jakby w fokusie nie ma. Są poszczególne, tam kilka utworów, gdzie ten saksofon się przebija, ale, ale to jest niewielka ilość w stosunku do autofocus. Natomiast jeśli chodzi o nazwę, to Ci nie odpowiem na to pytanie, bo w zasadzie prawie nie ma informacji o tym zespole. Jest, jest tak mało informacji, że nawet na brytyjskich stronach czy amerykańskich jest cokolwiek, cokolwiek znaleźć, to, to jest, jest sztuka. Eee, I pewnie ten zespół nie jest tak popularny, jak pozostałe, które się wybiły. Eee, co moim zdaniem jest szkodą, bo często ludzie myślą, że jak jest niemiecki zespół, no to jest niemiecki akcent, niemiecki styl śpiewania, taki twardy. A tutaj właśnie nie. Tu jest jest, nie pamiętam jak się nazywał, Müller chyba, wokalista. On śpiewa po europejsku, w sensie ten angielski jest elastyczny, nie jest taki twardy jak, jak Rammstein, że śpiewają, no jak śpiewają. W, w tym wypadku po prostu przyjemnie się tego słucha. Jakby nie, nie, jeśli ktoś nie wie, że to jest niemiecki zespół, to nie słychać tego tak mocno, w sensie to, nie, to się nie wybija. Ale co, co tutaj jest bardzo, bardzo ważne jakby z mojej perspektywy, to druga płyta w zasadzie zawiera trzy utwory. Płyta trwa 48 minut. Są trzy utwory. Pierwszy utwór trwa chyba 14 minut, drugi trwa 9 a ostatni trwa 25 I to jest w ogóle płyta, którą oni sami stwierdzili, że to jest po prostu improwizacja. Weszli do studia, zrobili trzy utwory trwające prawie łącznie 50 minut i po prostu 11 muzyków tam improwizowało. Z tego co gdzieś wyczytałem, to w zasadzie oni by tego nie otworzyli na koncertach, bo nie byli w stanie. Tam jest po prostu tyle nut. Takich abstrakcyjnych i spontanicznych, że Ciężko by to było e, otworzyć e, W warunkach takich scenicznych i koncertowych e, dużo, dużo recenzji tej płyty Jest jakby połowiczna. Pierwsza płyta jest akceptowalna bardzo Druga przez tę improwizację, której się nie da słuchać, bo 50 minut przesłuchać to naprawdę trzeba się postarać e, Ja z kolei uwielbiam Pierwszy utwór, lsb, on się nazywa z pierwszej płyty, który trwa 17 minut i później w zasadzie rzucam drugą płytę całą. Mm -hmm. I ona jest taka, że tam w zasadzie jeden utwór przechodzi w drugi. Tam przeskoki w metrum, przeskoki w tempach, w charakterystyce dźwięków y, są po prostu takie, że nawet człowiek nie słyszy, że to są, poszczególne, mm -hmm. że to są pojedyncze utwory. Y, także myślę, że no, z crowd rocka głównie jest znany kraftwerk tak naprawdę. Jakiś zespół pewnie kojarzycie mm -hmm. Najbardziej w zasadzie znany Troszeczkę Astra Temple też Tangerine Dream na początku właśnie tak jak powiedziałem, Brain Control Guru Guru No jest kilka takich zespołów, które trochę w, w crowd roku tam rzeźbiły Natomiast odpowiadając na twoje pytanie siedziwe, które było 10 minut temu zadane <grym> <Dzięki>. to <grym> Myślę, że to bym porównał w zasadzie do pierwszych płyt, tak jak mówię, Chicago, szczególnie mm. do pierwszej płyty Chicago i do, chyba do Caravanu i do Colosseum, jak będziesz miała kiedyś możliwość okay. to, sobie, to sobie posłuchaj i później w chwili wolnej wrzuć sobie chociaż kilka utworów z tej, z tej płyty, to pewnie pewnie znajdziesz jakieś, jakieś tam porównanie ale moim zdaniem przez to, że ten zespół jest stosunkowo tak mało znany, to jest, jest, jest fajną, fajną perełką, którą można tak w jakiś tam sposób wypromować może to Trochę więcej ludzi tego posłucha. Natomiast płyty winylowe są zajebiście drogie. W latach 70., -tych, 80., -tych, kiedy oni wydawali płyty, to płyty były za grosze. A teraz płyty w dobrych, w dobrych wydaniach niemieckich, tam z pierwszych tłoczeń, potrafią kosztować 1000 zł albo i więcej. Także, także to jakby cena sama, sama mówi za, za siebie, jak to, że tak powiem, i jakość się broni w mm -hmm. tym wypadku. A że to jest mniej znany zespół tak jak, niż tak jak Pink Floyd, no to, to siłą rzeczy to po prostu rynek tutaj y, sam decyduje o cenach. A często wracasz do tego zespołu? Bo mówisz, że tak 8 lat mniej więcej. Wiesz co? Tak, jest. mniej więcej jest 8-10 lat temu, ale właśnie od ostatnich 8 lat to nie wracałem w ogóle do tego zespołu, mhm. dlatego... Znałem tylko tytuł płyt, ale nie słuchałem tego wcześniej, ale myślę, że teraz jak, jak mówię, osiadłem tak w takim progresywnym roku, mhm. starym progresywnym roku, nie, nie takim do końca popularnym, to myślę, że będę do tego wracał, bo mhm. e, jeśli ktoś akurat lubi, ta, lubi taką muzykę i dobrze się nie czuje, to myślę, że to jest, e, to jest, jest fajne, fajne, że tak powiem, pitstop stop na, na tej całej drodze progresywnej, na którym można sobie tam chwilę czasu poświęcić. Mhm. To progresywny rok to Kuba bardzo, nie? Ty no tak, tak właśnie mówię, no. tak sobie pomyślałem o, o Kubie, ale mówię, no jakby żeby się poświęcić tak 50 minut na jedną płytę, która jest improwizacją, <grym> tak. to trzeba po prostu trzeba mieć chwilę czasu. Taka mieszanka jazzu też? Tak, tak, to... tak, tak. Bo, bo w stosunku do tych pierwszych dwóch płyt, ta płyta Four letters jest yy, bym powiedział bardziej idąca w stronę takiego soft jazzu. Może to nie jest takie, takie totalne szaleństwo, jak jest w jazzie. Natomiast taki jest, jest mocno jazzowa na pewno. Mm -hmm. Szczególnie przez saksofon, trąbki, jakieś takie żywe instrumenty. Tak bym to nazwał. <śmiech> Jeśli się komuś spodoba, to, to fajnie. Po, postaram, postaram się w opisie tego odcinka może podlinkować coś tam, jakiegoś linka na YouTubie. Jest kilka właśnie z tych płyt. Także może również i wy będziecie mieli ochotę kiedyś tam do tego się yes, no, no, no, no, nie ma. Na pewno pewnie przysłucham. No. No. Fajnie o tym opowiadasz. Myślę, tak, że, tak. że jest. W, zespół na pewno warto sprawdzenie. Teraz no. żałuję, że to nie Kuba zaczął o zespole Fokus, bo byśmy zaczęli od Focus, a skończyli na Out of Focus. I byłaby taka piękna klamra. No, ale też, też właśnie się zastanawiałem, czy nazewnictwo jakby zespołu jakoś się wiąże z Focusem, ale jest, mówię, tak jest mało informacji, że podejrzewam gdzieś w jakichś archiwach roka, no pewnie by się to znalazło, ale, ale generalnie większość muzyków pewnie z tamtego zespołu nie żyje. Także nawet się nie ma do kogo odnieść? Nie wiem. Mo, może tak, może nie. W każdym, w każdym razie bronią się muzyką zdecydowanie. Oni w 70-tych latach jakoś zaczynali, tak? Tak, chyba w pierwsze jakieś tam takie koncerty to były sześćdziesiąty <coughs> 69, mhm. pierwsza płyta 70 rok i ta Four Letters była w 72. Później były jeszcze jakieś płyty wydane, ale one zawierają materiał stworzony przez autofocus, ale wydane były po prostu później. Nie były w takim normalnym cyklu, tam dwuletnim, czy... W 2002 była Rat Races wydana, ale tej płyty nie, nie słuchałem. Nie wiem, czy to jest zlepek utworów jakiś tam singli, czy spady z sesji różnych tam nagraniowych, ale zawsze przeważnie zatrzymuję się na tej trzeciej płycie, bo na, na, najbardziej dla mnie wartościowa. No to tyle. Chyba, chyba się trochę nagadałem. Wszyscy się, się, ja się Ale my, myślę, że, myślę, że... Tak podsumowując tym końcem myślę, że fajny jest taki pomysł różnych odcinków, żeby naprawdę no, na rzucić... Jest. Szczególnie Kuba dzisiaj. Kuba dzisiaj poszalał. Słuchaj, no ja Was też zachęcam, żebyście wyszli poza ramy tego podcastu, na którym skupiamy się no, na, na, na tych rokowych płytach, no. a, a po, powiedzcie o czymś dziwnym. To tylko, co, tylko... następny razem Chopin, tak? No, chętnie. Oh, to... Super. Ja, ja, ja, ja tylko no, tam o wulkana nie pogadamy. E, ale, ale Chopina, staram się raz na jakiś czas wracać do, do Chopina, no bo to jest baza wszystkich, całej muzyki. Bluesa, Bez... jazzu. To jest Chopin, jakże go nie słuchać. No. Tutaj bym przytoczył kołoś, ale nie będę, bo to... No. Kuba, Kuba w ioko chodzi i zresztą też. Dobra, to słuchajcie. Yy, kończymy ten odcinek. Yy, co zrobimy w następnym? Nie wiadomo. Na pewno do tej formuły różnych odcinków będziemy jeszcze wracać, a niech kolejny odcinek będzie też dla Was jakąś niespodzianką. No to tyle. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W następnym odcinku dzięki. Cześć. cześć. Hej!